Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policyjnym dozorem objęto kierowcę BMW, które wczoraj uderzyło w autobus miejski w Markach. Pięć osób nadal jest w szpitalu. Syrene alarmowe rozległy się w, na jerozolimskiej starówce. Miasto zostało ostrzelane pociskami z Iranu. We Włoszech w końcu zatrzymano Roberto Mazzarelle, Boska Mory ukrywał się od roku. Kierowca BMW, które wczoraj uderzyło w autobus miejski w Markach na Mazowszu, został objęty dozorem policji, poinformował Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej. W szpitalu przebywa pięć z ośmiu osób poszkodowanych w wypadku, w tym jedna jest w stanie ciężkim. Obaj kierowcy BMW oraz autobusu byli trzeźwi. Po uderzeniu autobus przewrócił się na bok. Święta to okres podróży i wzmożonego ruchu na drogach. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, a także zapowiadają zwiększone kontrole. Wielkanocny weekend na drogach jest więcej funkcjonariuszy, ostrzega Kamil Karbowniczek z policji w Lublinie. Zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Priorytetem będzie eliminowanie z ruchu kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także przeciwdziałanie przekraczaniu dozwolonej prędkości. A Apelujemy o zachowanie trzeźwości za kierownicą. Pamiętajmy o tym, że nawet najmniejsza ilość alkoholu w organizmie powoduje obniżenie koncentracji i opóźnia czas reakcji kierującego. Policjanci przypominają, że każda osoba w samochodzie musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci muszą być przewożone w fotelikach. Przed wyjazdem należy także sprawdzić stan techniczny swojego samochodu oraz ustawienie świateł. Wielką sobotę syreny alarmowe ponownie rozległy się na jerozolimskiej starówce. Iran skierował rakiety w stronę miasta. Pociski zostały przechwycone przez żelazną kopułę systemu obrony powietrznej.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 Poszukiwany boss neapolitańskiej mafii zatrzymany na włoskim wybrzeżu Roberto Mazzarella został aresztowany w luksusowej willi po ponad roku ukrywania się. 48 latek jest uznawany za jedną z kluczowych postaci neapolitańskiej zorganizowanej grupy przestępczej nazwanej Camorrą i był poszukiwany w związku z zarzutem zabójstwa. Zatrzymania dokonali karabinierzy. Mężczyzna nie stawiał oporu. Przebywał w willi z rodziną posługując się fałszywą tożsamością. Podczas akcji zabezpieczono gotówkę, luksusowe zegarki i telefon Premier Giorgia Meloni oceniła zatrzymanie jako ważny cios w zorganizowaną przestępczość i dowód na to, że państwo włoskie skutecznie walczy z mafią. Klimat W całym kraju powietrze jest teraz dobrej lub bardzo dobrej jakości. 33% energii pochodzi natomiast z odnawialnych źródeł. Obecnie można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Sport Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. W Białym Stoku legia. Przepraszam. Jagi Biały Stok mierzy się z Lechem Poznań. Do przerwy. A, jeszcze nie ma przerwy. Czwarta minuta doliczonego czasu gry do pierwszej połowy. Na razie 0 do 0. Rezultat tego spotkania może mieć istotne znaczenie dla układu tabeli i kto wie, może mieć też wpływ na ostateczny skład na podium Mistrzostw Polski. Liderem Kolejosz dzięki zwycięstwu 3 do z Krakowią Górnik Zabrze wskoczył na miejsce drugie. Raków Częstokowa dzisiaj kończy. W dziesiątkę, ale zremisował z Widzewem łódź 1 do 1. GKS Katowice wygrał z Wisłą Płock 1 do 0. Wisła Płock i Industria Kielce wygrały 10 bramkami w 25. kolejce Superligi Szczypiornistów. Wisła pokonała u siebie MKS Kalisz 37 do 27, a Industria Kielce przed własną publicznością zwyciężyła KPR legionowo 38 do 28, mówi drugi trener Kielczan Krzysztof Liewski. Dużo pobiegaliśmy do kontrataków, te kąty będą potrzebne w meczu Ligi Mistrzów w przyrody, dlatego fajnie, że ten element gry przepracowaliśmy, fajnie, że też każdy na boisku się zameldował i dołożył cegiełkę do zwycięstwa. Zagłębi Lublin uległo Wybrzeżu Gdańsk 32 do 45. Pod ekstraklasowymi koszami dziki Warszawa start Lublin 103 do 72, Górnik Wałbrzych pokonał Kinga Szczecin 97 do 76. Będzie mecz numer 3, ćwierćfinału pomiędzy Jastrzębskim Węglem a PGE Projektem Warszawa. Dziś w rewanżu Górą w Jastrzębie 3 do 2. Resowia już w półfinale po wygranym 6 do 0 w meczu za zs em Olsztyn. Skra Bełchatów podejmuje właśnie wciąż aktualnego mistrza Polski, czyli Bogdankę Luk Lublin. Bogdanka prowadzi 1 do 0, w drugim secie 15 do 13. Jeszcze zaglądamy na Majorkę. U Wybrzeży Palmy odbył się Żeglarski Puchar Świata. Tradycyjne regaty o Puchar Księżniczki Zofii. Szóste miejsce Mikołaja Staniula i Jakuba Sztorcha w klasie 49er. I dziesiąta pozycja Anastazji Walkiewicz w olimpijskim windsurfingu IQ Foil. Nie udało się mnie zdobyć medal dla Polski tym razem. Ale bardzo dobre regaty, bardzo dobry początek. E, prowadziłam regaty trzy dni. Dobrze pływam, czuję, że... Jestem szybka, mamy prędkość, dobry taki sprawdzian mieliśmy przed mistrzostwami Europy w maju, no i mam nadzieję, że tam będzie medal dla Polski. Ostatni sport w trójce za dwie godziny. Podam wynik meczu Atletico Madryt z FC Barcelona, bo właśnie się zaczął. Robert Lewandowski na ławie. W północno-wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed przymrozkami. Na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Z kolei w górach w powiecie tarszańskim należy uważać na roztopy. Jutro miejscami na północy zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu. W centrum lokalnie możliwe też burze. Na termometrach będzie od 12 stopni nad morzem i 14 miejscami na północy do 18-19 w centrum i 20-21 na południowym zachodzie oraz południu. Społeczne. Co się pan tak ha!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 Ogłoszenie społeczne. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. Pamiętaj o stworzycielu Twoim Za dni młodości Twojej Póki nie przyjdzie czas udręczenia I nie nadejdą lata, o których mówić będziesz. Nie podobają mi się, póki się nie zaćmi słońce I światło, i księżyc, i gwiazdy I póki nie wrócą się po deszczu obłoki, Kiedy drżeć będą stróżowie domowi I zachwieją się śni mężowie I ustaną w pracy mielące A będzie ich mało I niedowidzieć będą, które przez okno patrzyły I zawrą wrota na ulicę i nie słychać głosu żaren I wszystkie śpiewy zamilkną i wstawać będą na głos ptaka, A na równej drodze serce będzie się tworzyć. Zakwitnie drzewo migdałowe, Utyje szarańcza i rozpuszczą się kapary, Bo człowiek teraz idzie do swego wiecznego domu I krążą po ręku żałobnicy, Póki się nie przerwie srebrny sznur I stłucze lampa złota, I rozbije się dzbanu źródła, I pęknie koło studni, I wróci się proch, do ziemi swej, z której był, a duch wróci się do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, rzekł Ekklesiastes i wszystko marność. Przewrotnie zaczęliśmy w Wieczór Wigilii Wielkanocnej słynnymi frazami ze Starego Testamentu z księgi Eklezjastesa, jak było słychać, no, w melorecytowanej przez Eryka Lubosa w spektaklu Historia Jakuba, reżyserii Piotra Cieplaka, spektaklu sprzed ćwierć wieku już. A w tle motyw wielkanocny, dead can dance. Może przedstawmy się, bo dzisiaj ekipa jest czteroosobowa, czyli Michał Jakubik, Michał Żołądkowski, Wojtek Doroż i ja BMA w studiu. Ekleziastes. <laughs> no, bo marność nad marnościami, panie to ja właśnie, nie tak. <laughs> W studiu Jan Klata od. Roku wyczekiwany w Trójce. Ostatnio był pan tutaj w maju 25, a od tego sezonu dyrektor Teatru Narodowego, no to jeżeli pozwoli pan, panie Janie, chwila wspomnień, dobrze? Bo tak naprawdę to miała być muzyka Jan Jan ta, ta, i Janka nie Tak, przy tym postaram się obstawać. Mhm. O, Zobaczymy, jak nam się to powiedzie. W każdym razie, jeżeli chodzi o chwilę wspomnień, to ja najpierw zaproponuję utwór jedyny w tym programie ode mnie, zapowiedziany przez kogoś. A teraz gramy to grupa The White Stripes i Seven Nation Army z albumu Elefant wydanego dokładnie 23 lata temu. I'm talking to Piętrowe wspomnienie, bo u nas 1 kwietnia w nasze trójkowe urodziny ten utwór zapowiedział Tomasz Szukart, a nie żaden dziennikarz trójki, że 23 lata temu ukazał się ten utwór na płycie Elefant, a już 22 lata temu właśnie ta piosenka towarzyszyła początkowi H według Hamleta w Stoczni Gdańskiej, teraz już zwróć. Zwrócę się do naszego gościa. Reżyserował pan e, tego właśnie Szekspira, czy według tego Szekspira, a przytoczyłam e, ten cytat muzyczny, ponieważ od tamtego czasu e, zaczęłam się interesować tym, co pan odtwarza de facto, no bo nie gra sam, w Pana spektaklach, że to jest jedna z tych szczególnych cech Pańskiego Teatru. Stąd określenie DJ wśród reżyserów, skreczuje Pan, sampluje i tak dalej. No to może najpierw taki wstęp, zanim przedstawi Pan kompletnie inną propozycję muzyczną od tego, co przewidywaliśmy ewentualnie. Jan Klata. Nie, to jest bardzo zacna propozycja muzyczna i Oczywiście z łezką wokół się tego słucha. No tak, ale ja chyba po prostu ja robię kawery, takie teatralne kawery. Tak mm. chyba jest. Z tym chyba ciągle jest mi najbardziej po drodze. Nie wiedziałem, że to 22 lata temu, bo po prostu, że zacytuję noblistkę. Nie liczę godzin i lat. To życie ja, nie ja. No tak, ale śledząc te pańskie wybory, czyli te pańskie covery teatralne, zastanawiałam się, co było najpierw. Muzyka? Muzyka, żeby ładnie zaakcentować, czy teatr w pana życiu? No razem się chyba pojawiły mniej więcej. Czyli? To jest ciekawe. Razem się pojawiły. Koło, y, około y, chyba jakoś w połowie lat osiemdziesiątych się, jak zacząłem być osobą nastoletnią, muzyka była związana oczywiście z trójką, ale wielokrotnie o tym mówiłem, y, nie dość y, powtarzać. O, może yy. raz Państwo słuchają po raz pierwszy, błagam. Nie, no chyba no, ja mówiłem już nie. o tym, że to były czasy... Rok temu. To były czasy Moriseja, hmm, y, to były czasy Petera Gabriela, to były czasy, a a, to były, y, czasy też... Y, jakichś takich um, płyt, które potem y, do końca życia zostają i były też jakoś te kawałki nagrywane na magnetfon kasetowy. Więc, więc to było tak, no i, no i teatr, no teatr trochę, trochę może wcześniej rzeczywiście, no bo można powiedzieć z mlekiem matki wyssany, więc <głos> wcześniej. Także, ale to jedno, jedno, jedno z drugim się jakoś układało. Nie jestem w tym jakoś bardzo oryginalny, no bo przecież teatr się w sumie trochę z, z muzyki narodził i cały czas z muzyką od czasów greckich był bardzo mocno związany. No tak, ale na tyle jest to oryginalne, że większość reżyserów inaczej postępuje. Na przykład używa muzyki w celach czysto ilustracyjnych. Zazwyczaj zamawiam muzykę u kompozytorów. No, oczywiście zdarzają się też piosenki, fragmenty piosenek, ale no nie w takim nasileniu, nie w takim natężeniu, niemal playlistowym, jak upada pani Janie. Więc Ale to nie cieszę, jest... się, cieszę się, że świat poszedł w tym Aha, kierunku, uh -huh. bo jeśli się ogląda seriale teraz, to te seriale bardzo często są opatrzone właśnie bardzo starannie, jak to się pięknie po polsku mówi, kuratorowanymi playlistami, dzięki którym młodzi ludzie, niejednokrotnie kilkunastoletni, mogą usłyszeć Kate Bush na przykład z lat 80 bądź też Shinny Dokonor. I to jest bardzo też interesujące zjawisko, w jaki sposób też się przenika to, co już zostało zrobione, jakiś taki ready-made muzyczny z, z tak zwaną oryginalną ścieżką dźwiękową. Mm -hmm. No tak, to też mówi się o takim popkulturowym entourażu pańskich spektakli. No, to, to, to też jest nie pytanie, takie co takie to no, to jest takie częste. To, to znaczy... To jest pytanie, co to znaczy popkultura. No, to znaczy, na ile, na ile Szekspir był popkulturą. To znaczy, no to długo, na by na ten temat, długo by na ten temat, myślę, rozmawiać. Natomiast to się wszystko bardzo mocno przeplata. Świat się też bardzo, bardzo mocno zmienia. I, i to, jest, to jest w ogóle pytanie o to, na ile, na ile ten rodzaj takiej, takiej popkultury, właśnie na której ja zostałem wychowany, Yy, trochę zamienia się też jakiś taki rodzaj, yy, nie wiem, śmietnika i, i czegoś, co robi ludziom papkę z mózgu yy, wskutek oczywiście mediów antyspołecznościowych, TikToków i tak dalej, Może teraz już zaczynam właśnie marudzić, jak człowiek, który już yy, zaczyna yy, dostrzegać tylko i wyłącznie negatywy yy, przemian czasu. Yy, yy, jestem przekonany, że młodzi reżyserzy, reżyserki, osoby reżyserskie będą sobie potrafiły z tym wspaniale poradzić. Być może po prostu nie będą się w tym czuły obco. No albo właśnie odwrotnie poczują się w tym tak obco, że będą chciały wejść w coś zupełnie oryginalnego z tego, z tego natłoku. No więc właśnie, to jest dobre słowo, coś zupełnie oryginalnego, bo trzy utwory, które zaproponował pan, bo nie wyobrażałam sobie, by miał pan... Y Przybyć do nas bez muzyki symbolicznej. A ja nie wyobrażałem sobie, że mam przybyć y, do Trójki. Zwłaszcza w takim po e, prostu niezwykłym, taką niezwykłą noc, e, no. nie mając nic do zaoferowania oprócz e, swojej poplaniny. No właśnie tym razem nie jest to noc, to był fortel. Bardzo się ucieszyłam, że mogę zaprosić na 21 jest i noc, na północ. Jest to noc ciemna duszy, e, a, no jak, tak, to, jak to omawiali mistycy. Mhm. No więc wróćmy do tego, co pan e, zaproponował nam, a my to wchłonęliśmy z no, niejakim zdumieniem. Ja tutaj będę... Będę szerzył, dziś wieczór będę szerzył religianstwo na łamach, na antenie właściwie, na antenie trójki, nie wiem jak to zostanie odebrane, ale zdążyłem się już przyzwyczaić do tego, że troszkę idę pod włos. Ja trochę to religianstwo, że tak powiem, uprawiam od dziewięćdziesiątego roku we wszelkie Wigilie. No dobrze, to teraz pierwszy utwór. Od razu powiem, że by pan przypadkiem nie pomylił się, nie zapowiedział niewłaściwego. No tego nie, nie zapowiadam, po prostu posłuchajmy i zobaczymy, co wyskoczyło. No dobrze, ale będzie wstecznie? Zobaczymy. Aha, usłyszymy. i jego trzutka. No bo na miłość boską jest Wielkanoc, więc troszkę trzeba się z tym do tego odnieść i z tym się zmierzyć. Mm, natomiast spektakle pana no, takiego paschalnego charakteru nie mają w związku z tym... No może z wyjątkiem nakręcanym pomarańczy. O, a propos y, wykonawcy, który pojawił się na początku, czyli Eryka Lubosa. Bo tak, on tak, bo wystand... Jezus nam się nie, nie, nie ukazał tam w ramach resocjalizacji Aleksa. E, pokazywano mu na ołtarz z Isenheim i e, nie ukazał się niestety mm, Jezus. Wskutek awarii projektora na premierze e, m, potraktowałem to, to jako znak. Aha. Nie wiem, czy z niebios, czy y, gdzieś z dołu. I od tego czasu już nigdy nie oglądam premier. Mm, ale czy ogląda pan kolejne spektakle? Bo ja widziałam w Warszawie chyba Mechaniczną Pomarańczę i tam wydaje mi się, że znak otrzymałam pozytywny. Z, z, z, z, kiedyś oglądałem właściwie wszystkie, jak tylko mogłem. Aha. Natomiast y, już mi przeszło troszkę. Wspomniałem o tym, że nie są w zasadzie paschalne, dobrze mamy wyjątek, jak w przypadku każdej reguły. Co prawda w spektaklu termopile polskie. Które... Nie no ale nawet w krzyżakach przecież, które były grane tutaj niedawno w ramach Nomen Omen Festiwalu Misteria Paschalia. no bo przecież nie warszawskich spółkań teatralnych, no. więc nawet w tym spektaklu mamy bardzo mocne fragmenty. Religijna. Mm -hmm. jestem twórcą religijnym. No, bo, bo, to, strasznie to. tęsknię za tym, żeby znowu być poddawanym kancelowi, dlatego to wszystko mówię dzisiaj Państwu. Proszę Państwa, tak. No to tak nasz gość właśnie tak mówi, gdyby Państwo nie wiedzieli, jak to mamy taką pełną prezentację. Natomiast zacząłem o tym spektaklu, którym zaczął Pan swoje dyrektorowanie w Teatrze Narodowym, to była pańska premiera, premiera, o, Thermopile Polskie, no tam pojawia się taka deklaracja, war is over, if you want it, tak? A... Tak, to jest, to jest um, odniesienie się do um, Johna Lennon'a do Joko Ono um, i um, no pytanie, um, pytanie o um, moc myśli o moc pozytywnych myśli, tak bym powiedział. Aha. Ale niezależnie od tych pozytywnych myśli, jak wiadomo, wojny tam się y, prezentowały bardzo y, gustownie, y, a w spektaklu, który no niemal równolegle, no niemal, ale w bardzo bliskim, podobnym czasie był y, premierowo pokazany w Olsztynie, właśnie w Krzyżakach, y, jeden z głównych bohaterów cieszy się nareszcie wojna. Tak, no bo przecież musimy wygrać bitwę pod Grunwaldem. Także toczymy tę bitwę pod Grunwaldem już bardzo, bardzo długo. Kostiumy się zmieniają, ale, ale, ale bitwa się toczy. Przecież tak się, tak się złożyło rzeczywiście, że dwa, dwa spektakle pod rząd, oczywiście zupełnie różne formalnie, natomiast no jeden miał premierę we wrześniu, drugi na, na stulecie teatru w Olsztynie. Allenstein, krzyżackiej warowni kultury otwieranej 100 lat temu Faustem. To był znakomity pomysł dyrektora Dobrowolskiego, żeby. żeby Pawła Dobrowolskiego, tak. Tak, Pawła Dobrowolskiego, dyrektora żeby teatru w Olsztynie, żeby, żeby pomyśleć, jak się można odnieść do do tego stulecia i do tego pierwszego spektaklu, który był zrobiony w teatrze, w teatrze który, który zbudowany został jako dziękczynny podziękowanie dla ludności Warmii i Mazur za przytłaczające opowiedzenie się w plebiscycie za Niemcami. No i teraz jesteśmy 100 lat później. Pytanie, czym odpowiadamy? I Krzyżacy byli tutaj z znakomitą odpowiedzią. No, zwłaszcza, że przecież to jest pierwsza książka wydana po II wojnie światowej, to właśnie Krzyżacy Sienkiewicza. I to drugi pan Sienkiewicz. Yy, wiele lat temu w teatrze, w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie pokazał pan, no jak to się ładnie określa, radykalną wersję trylogii. I w Starym Teatrze w Krakowie, bo teraz tych Narodowych troszkę się namnożyło. Yy, ale nazwa pełna jest NST. Ja pracowałem też oczywiście w Narodowym Teatrze Śląskim. Też pytanie oczywiście o Narodowość No nie Teatru ma go Śląskiego. w nazwie. Yy, yy, na to, Natomiast tak, rzeczywiście mieliśmy, mieliśmy okazję z no, wielkimi aktorami pracować nad trylogią. To był chyba mój trzeci spektakl w, w, w Starym Teatrze, w którym miałem okazję 20 kilka lat pracować. Tam Anna Dymna grała Basieńkę Włodyjowską, czyli Hajduczka. Krzysztof Globisz był Kmicicem. No jeszcze Mały Rycerz bardzo ważną rolę odegrał. Słucham? Mały Rycerz odegrał też bardzo ważną. Mały Rycerz, ważną... Andrzej Kozak, tak, w, w, wspaniała, wspaniała rola. Andrzej Kozak zresztą miał grać w filmie Jerzego Hoffmana. Małego Rycerza, no tylko tak się zdarzyło, że zagrał kto inny. Natomiast to było drugie podejście teraz do Sienkiewicza i uważam, że Sienkiewicz ma jakiś kluczek wytrych do naszej duszy, co e, myślę, że odpowiednio zabrzmi w, w, w, w tych okolicznościach tak, jak eschatologicznych. Naj... Tak, dusza jak najbardziej. No, <śmiech> w każdym razie są to dwa bardzo różne podejścia do Sienkiewicza. Ta, to drugie, jeżeli państwo widzieli w Olsztynie i w Warszawie, zorientowali się, że jest no, bardzo zabawne. <grym> I że tam bardzo szczególny kostium został zastosowany, czyli ubrał bardzo ciekawie pan znaczy ze swoją oczywiście. Nie, no to Mir, Mir, Mir, Mirek Kaczmarek tak, ubrał. Ze o, tak, swoją ekipową. Troszkę żeśmy o tym porozmawiali wcześniej oczywiście. Mm -hmm. mm, no, staraliśmy się znaleźć no, no, taką... Mm, dość nieoczywistą formę do, do tego popkulturowego fenomenu, jakim o. są krzyżacy, no bo z jednej strony, no to wiadomo, że, że książka, a z drugiej strony książka, która zresztą powstawała w sposób taki trochę Netflixowy, no bo to w odcinkach było, y -y -y. żeby zarobić pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Te, te przygody są troszkę tak rozciągane, żeby można było jeszcze trochę zarobić. I y -y, y -y, no ale oprócz tego jest jeszcze... Absolutny hit, największy polskiej kinematografii w postaci filmu bardzo zresztą ciągle interesującego. Sobie oglądaliśmy przecież w, w postaci filmu, filmu Forda, który obejrzało dużo więcej widzów niż ówczesna populacja naszego kraju i do dzisiaj jest nie... No nawet dziewczyny z Dubaju tego nie przebiły. Naprawdę? Trudno w to uwierzyć. No tak, ale kodujemy za bardzo, bo może państwo nie z Olsztyna i nie z Warszawy. O jaki to kostium chodzi? Powiem uczciwie. Nie, no ja nie, mogę ja nie wiedzia... Będziemy to jeszcze grać. Będziemy to Aha. grać na festiwalu Kontakt w ale... Toruniu. O, nie, na niej Będziemy grać na, na, na, na festiwalu Klasyka Polska w Opolu. Będziemy to grać w wielu jeszcze miejscach. I myślę, że będzie jeszcze okazja. Mam nadzieję, że zagramy no, przynajmniej tyle razy, ile zagraliśmy trylogię, czyli trylogia chyba 150 razy mm -hmm, mm -hmm. No zmartwię Pana, bo Jacek Ciesiak już ujawnił rozszyfrowanie tego kodu kostiumowego. Mm. Ja ze zdziwieniem słuchałam, bo pojęcia nie miałam, że takie się nosi, no, ale jak nie wolno o tym dzisiaj mówić, ale o te, nie jest. Ale ja, proszę, proszę mi wybaczyć, ja jestem w obłoku niewiedzy. Więc nie, nie wiem, co zostało o tym spektaklu no, napisane. No to właśnie nie wiem, czy mogę powiedzieć, jak on odczytał ten kostium? Nie wiem, wiem. Myślę, że to... chyba lepiej zobaczyć, a dopiero potem pomyśleć, co, co, co sobie ktoś odczyta. Proszę państwa, proszę nie czytać recenzji Jacka Cieślaka. Nie, nie, nie. nie, nie. Ja, ja, to jest moje takie. Ja się nauczyłem tego od Jana Peszka i to dzięki temu, że nie, nie, nie czytam od, nie wiem, chyba siedmiu czy dziesięciu lat, to y, mam po prostu świeże spojrzenie. Mm -hmm. No tak, my musimy czytać, bo nie wszystko rozumiemy. Ja też w większości tych utworów muzycznych, który pan koweruję, <głos> w swoich spektaklach nie znam. Więc dla mnie White Stripes to była nowość. Ja tego nie słyszałam wcześniej. Widocznie jeszcze nie zdążyło się na dobrze osadzić. Ale to chyba w recenzjach nie było napisane, co nie. to za muzyka. Nie, nie, no już zmieniłam temat. Mówię Aha. o tym, że trzeba deszyfrować również na przykład pana pomysły muzyczne. Ale był taki moment, kiedy pan nam wspomniał o tym swoim religiaństwie i o tych motywach eschatologicznych i, i że jest pan bardzo zdziwiony tym, że o tej porze, ale przepraszam, parę lat temu był pan pioniersko gościem również w Wigilii Wielkanocnej, mimo że pan uważa, że to był Wielki Piątek. Tak, ale to tak jest, jak się państwu zdaje, więc tak jak z tymi spektaklami, dlatego warto pójść samemu sobie zastanowić się, co tam jest, nawet jeśli to nie jest zgodny z intencjami autora, to i tak macie państwo rację. Więc ja jestem głęboko przekonany. To, to jest też tak, że jak się ogląda film taki, który, który się komuś bardzo podobał na przykład 10-15 lat temu albo jakiś czas temu, to potem okazuje się, że to jest zupełnie inny film niż ten, który się oglądało. Ze spektaklami teatralnymi już nie jest tak łatwo, no bo one trochę inaczej za każdym razem idą. No po drugie, no mało no, który spektakl jest grany dłużej niż kilka sezonów. Więc możemy tutaj akurat odtworzyć taśmę i zobaczyć, kiedy to było. No tak, tak. Nie, nie, nie. Ja mniej więcej pamiętam, z ja, z ja, z jakie utwory przyniosłem wtedy. To znaczy, ja jestem no, przekonana, to studia, że pan to pamięta. Bardziej pamiętam niż datę. No ale to, jak już powiedziałem, ja y, staram się nie koncentrować na tym, co było. Y, więc y, więc nie, nie pamiętam, jaki to był dzień. Nie mam zielonego Dobrze, pojęcia. To to nie jest wiem, jak... jaki dzisiaj jest dzień. Także y, ale to znam też test, gdybym kanoc. na przykład, nie wiem, zemdlał i potem... Ktoś mi zada pytanie, jaki dzisiaj jest dzień, to ja potrafię powiedzieć mniej więcej. I wiem, że y, kiedy tutaj szedłem y, do studia, o, to było bardzo, bardzo pięknie. Piękne, bardzo droga, cicho, nie? bardzo pusto i cały świat no, tak jakby na coś czekał. Mhm. Y, czekał na y, chyba wynik meczu. Y Wielkiego meczu. Jakiego meczu pomiędzy siłami dobra i zła, bo aktualnie chyba jednak jest przewaga taktyczna przynajmniej potęgi posępnego czerepu. Hmm. <śmiech> Ale wtedy, Być może to się zmieni jutro. Właśnie wtedy, panie Janie, mimo, że pan nie lubi o przeszłości, a ja już tylko przyszłością żyję, otóż właśnie wtedy rozmawialiśmy przez godzinę o złu właśnie. Mm -hmm. Tak. Więc a propos, to pierwsza rzecz, a jeżeli państwo nie pamiętają tamtego spotkania, to też ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, bo nie wiedziałam, że pan może przynieść tego typu muzykę, przyniósł pan muzykę Johnnego Kesha. I to przez całą godzinę przeplataliśmy No tak Kantry tak. No tak. i tak. No Dobrze. tak, tak. No mm -hmm. to, to jest człowiek, który wie, wiedział dużo na ten temat. Wiedział też yy, dużo o tym, jak z, jak z tego wyjść. Bardzo pięknie potrafił temu dać wyraz. Teraz zobaczymy, jak ja wyjdę z tego, bo mm, mm, naszego czasu, który przed nami, bo tutaj pokazuje mi już zaszywa, czyli obaj Michałowie, że już, że już ten utwór, no to jak mamy z nim wystartować po prostu? Wystartujemy, a potem powiemy, co to było. Proszę. Let's No hmm, taka propozycja naszego gościa pierwszej godziny, który pozostanie na na la la anklata. Y to była... Kapela Krzyżacka o nazwie Ken. Uczniowie kontura Karl Heinz Stockhausena. Utwór emanujący radością z martwych wstania. O tytule: Alleluja. W sumie. No tak, mm. trochę przekręconym, ale no dobrze ten, jest czasem coś przekręcić, żeby to głębiej poczuć. Mm -hmm. Czy mamy jeszcze czas, żeby powiedzieć, kto kryje się za tym utworem? Nie kto, kryje już. Się, y, kto kryje się za tym utworem? Sekcja rytmiczna, fenomenalna w postaci Jaki Dibecaita na perkusji, Holger Czukaj na basie, Oj, no tak. Michel Karoli, mówię nazwiska konturów, kontur Michel Karoli na gitarze oraz kontur Irmin Schmidt. Tak. Na klawiśu. To już bardzo dziękuję w takim razie. Ogłoszenie społeczne.